To są informacje Polskiego Radia 24. Czworo sędziów TK złoży jutro ślubowanie. Zrobią to w Sejmie. Do Pałacu Prezydenckiego nie zostali zaproszeni. Osiągnęliśmy każdy cel, twierdzi amerykański sekretarz wojny. Przez dwa tygodnie w wojnie z Iranem ma obowiązywać rozejm. Mimo zawieszenia broni rząd nie zamierza rezygnować z pakietu CPN. Tak zapowiada premier Tusk. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Czystość ma się odbyć prawdopodobnie w sali kolumnowej Sejmu. Jutro w godzinach południowych ślubowanie złoży tam czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W połowie marca wybrał ich Sejm razem z dwojgiem innych sędziów. Ci ostatni złożyli ślubowanie w ubiegłym tygodniu w Pałacu Prezydenckim. Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska do tej pory nie dostali zaproszenia do złożenia ślubowania. Teraz to oni zapraszają Karola Nawrockiego do udziału w jutrzejszej uroczystości. Ewentualna nieobecność prezydenta nie sprawi, że zaprzysiężanie sędziów TK będzie nieważne. Tak wyjaśnia konstytucjonalista z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr Maciej Pach.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 Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga sędziów, bo podczas jego kadencji w Trybunale powstały dwa wakaty. Informacje o jutrzejszym zaprzysiężeniu czworga sędziów TK w Sejmie komentuje szef klubu PiSu. Według Mariusza Błaszczaka będzie to tu cytat z wpisu na Platformie X. Pseudoślubowanie ślubowanie i happening czarza z tego. Osoby, które wezmą w tym udział, złamią prawo tak uważa polityk PiSu. Zapowiada złożenie odpowiedniego wniosku do prokuratury. Miesiąc przed głosowaniem weta prezes Zonda Krypto dokonał wpłat na dwie fundacje związane ze Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Wiplerem. Takie ustalenia BW dotyczące powiązania giełdy kryptowalut z politykami PiSu i Konfederacji przekazał premier Donald Tusk.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 Irański program rakietowy został zniszczony, mówi amerykański sekretarz wojny. Użyliśmy ułamka naszej siły, a Iran poniosł miażdżącą porażkę, stwierdza Pitt Hexet. Przed niespełna godziną przekonywał, że irańskie niebo należy do sił USA, a program rakietowy Teheranu został zniszczony. Podkreślał, że armia amerykańska osiągnęła każdy cel. Dodał też, że nie będzie broni jądrowej w rękach Iranu. Trwającej ponad miesiąc wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem, trwa zawieszenie broni ma obowiązywać przez dwa tygodnie. Dziesięciopunktowy plan, na podstawie którego Teheran zgodził się na rozejm, ma być podstawą do negocjacji pokojowych. Przewiduje on m.in. odblokowanie strategicznej cieśniny Ormus. Tymczasem izraelska armia przeprowadziła największy od początku wojny atak na cele Hezbollahu w Libanie. Pod ostrzałem znalazło się blisko 100 celów organizacji terrorystycznej. W całym kraju są setki zabitych i rannych, tak podaje libański resort zdrowia. Mimo rozejmu na Bliskim Wschodzie rząd nie zamierza rezygnować z utrzymywania obniżonego VAT-u, jak cyzyna paliwa zapowiada premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym przed posiedzeniem swojego gabinetu.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 Jutro ceny benzyny na stacjach paliw wzrosną, a oleju napędowego zmaleją. Za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6 ,27 zł 27 groszy, a oleju napędowego 7 ,83 zł 83 grosze. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii.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 Środowe popołudnie, przeważnie pochmurne, zimne i deszczowe. Słońcem cieszą się mieszkańcy zachodu kraju. Słaby deszcz popada na wschodzie. Na wschodzie i w centrum na termometrach od 4 do 6 stopni. W pozostałej części kraju około 9 stopni. W nocy w całym kraju będą przymrozki. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tak jest w całym kraju. 39% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W zlewni Zalewu Wiślanego i na rzece Elbląg możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. Klimat.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 Teraz nie mielibyśmy aż tak dużego problemu. A bez tej niezależności energetycznej nie da się budować silnego PKB tak. i silnej gospodarki. Mówię o tym dlatego, że Bank Światowy nieznacznie obniżył prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego dla naszego kraju. Co prawda o tylko 1%, no ale jednak to jest spadek z 3,2 do 3,1%. W 2027 ten wzrost z 2,9% został obniżony do 2,6%. Tak, bolesne, bo generalnie jesteśmy gospodarką, która powinna zmierzać i mieć PKB rzędu 4%. To, to jest na, na naszym poziomie, jest, jest zupełnie osiągalne. Cóż, wiele tych rzeczy jest poza nami. To znaczy to, co się wyda, agresja Rosji na, na Ukrainę, co spowodowało faktycznie bardzo duże tąpnięcie. Być może powinniśmy być bardziej aktywni my, jako kraj, na, na forach europejskich, żebyśmy w tej naszej europejskiej rodzinie, byliśmy może silniej trochę, a czasami nawet tupnęli nogą, by te pomysły wcześniejsze, które były związane no, z daleko posuniętą, jednak zbyt agresywną polityką deindustrializacji Europy, żeby wcześniej powiedzieć nie. Mamy taki paradoks, że osoby, które wprowadzały wcześniej w Unii Europejskiej te pomysły swoje, by zbyt szybko dążyć do tej uzielenienia tej energii, no teraz są osobami, które często są chwalone za to, że dążą do deregulacji i do tego, by jednak jeszcze raz Europa weszła na właściwe tory. Paradoksalnie należy stwierdzić, że akurat duży udział w takim otrzeźwieniu miał właśnie ten kontrowersyjny prezydent Donald Trump. bo On jak był świadomy Europejczykom, że coś jest nie tak. No tak to w życiu bywa. Te historie są bardzo, bardzo złożone. Do nas należy tylko to, byśmy faktycznie, co możemy zrobić? Zmierzać ku energii odnawialnej niewątpliwie i myślę, że jednak bardziej stanowczy głos zabierać na forum naszej rodziny Unii Europejskiej, byśmy jednak silniej wzmacniali europejską gospodarkę. To, co możemy zrobić, a cała reszta jest, jest poza nami. Nie mamy wpływu na wojnę w Ukrainie, na jej wybuch, nie mieliśmy wpływu na to, co dzieje się w Iranie. Mamy wpływ na to, co możemy zrobić tutaj i tu i teraz i to też płynie na wzrost gospodarczy w kolejnych latach, a to jest nasz Priorytet. Premier Donald Tusk mówił dzisiaj, że CPN zostanie z nami nawet już po ogłoszeniu zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Stać nas na przedłużanie obowiązywania tej, tej ulgi, tej tarczy? Nie stać nas. Nie, po prostu. To jest decyzja polityczna, ale też się rozumiem, tak? bo pewnie łatwiej jest mówić mi tutaj w studio, będąc z boku. Natomiast pewnie, gdybym był premierem, Zrobiłbym to samo. Mówię zupełnie uczciwie. Zrobimy dokładnie to samo, bo, bo wiem, że to tak odejście od tego programu powoduje niezadowolenie, a to niezadowolenie jest wykorzystywane przez różne jakby strony sporu politycznego. Natomiast zasadniczo nas nie stać, ponieważ my i tak mamy już deficyt w budżecie. I tak już pożyczamy te, te środki, ponieważ wydajemy maksymalnie historycznie najwięcej. Wpływy mamy relatywnie małe. Uzupełniamy wszystko pożyczaniem pieniędzy. Wszystko jest na styk, ponieważ no, nasze wszystkie współczynniki zadłużenia, deficytu są już nad, nadwyrężone. Oczywiście bronimy to trochę tym, że mamy wydatki na zbrojenia, ale to też jest trochę z przymrużeniem oka, no bo, no bo jednak łamiemy te, te, te, te normy. No i w takim środowisku bardzo trudnym pozbywamy się wpływów do budżetu. Jak zmieszamy wpływy, no to musimy te środki czymś uzupełnić. Być może będzie podatek dodatkowy od nadmiarowych zysków. Pytanie, czy to, czy to nadgonimy tym, nie sądzę, ale zawsze coś uzupełnimy. Także zasadniczo nas nie stać i zawsze podkreślam, że ten budżet to jest nasz budżet, wcale nie rządu, który, bo rząd działa tylko w naszym imieniu, więc my, my sami zmniejszamy wpływy do niego i powiem tak najlepiej by było, gdybyśmy jak najszybciej z tego, z tego rozwiązania zrezygnowali i byśmy nie dopłacali, bo my dopłacamy z własnych pieniędzy, tak? Może nie czujemy tego na co dzień, natomiast my się zadłużamy. Być może później będziemy musieli płacić większe odsetki od, od zobowiązań, a też nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. My mhm. niestety, niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że my nie mamy specjalnie żadnej poduszki bezpieczeństwa. Naszą poduszką bezpieczeństwa jest póki co też istotną, Rezerwy w Narodowym Banku Polskim i ceńmy je, nie zamieniajmy na żadne programy safe, nie wydawajmy tego tych środków yy, w taki czy w inny sposób. To jeszcze nie jest ta czarna godzina. Nie, naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, naprawdę jeszcze czarniejsze wydarzenia niż to, że zapłacimy na stacji paliw, szanowni słuchacze, nie wiem 50 czy złotówkę więcej, wiem, że to boli. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze trudniejszą sytuację, więc, więc trzymajmy te, te środki w narodowym w rezerwach, w narodowym Banku polskim jak najdłużej. Nie wykorzystujmy, nie wykorzystujmy ich I, i cóż, musimy wziąć trochę tego ciężaru jednak na siebie jako jak obywatele, Chociaż ja wiem, że z punktu widzenia politycznego to jest praktycznie niemożliwe, bo... No w przyszłym roku mamy wybory. A w, takim, w takim okresie no, nikt nie, nie przyjdzie, nie powie, musimy coś, coś ograniczyć, więc będziemy zwiększać zadłużenie za, za i mam nadzieję, że to potrwa jak najkrócej ten problem. Wraca temat kryptowalut, Pani Adamie. My nie jesteśmy tutaj ani od zachęcania, ani od zniechęcania, ale możemy ostrzec tych, którzy na kryptowalutach się nie znają, żeby... Może rozważyli to, czy inwestować w ten sposób? No ja nie jestem neutralny. Ja zdecydowanie odradzam zasadniczo inwestycje w kryptowaluty. To inwestycje bardzo, bardzo wysokiego ryzyka. Oczywiście jak ktoś chce, to droga wolna, to jest dozwolone zgodnie z przepisami prawa, ale są bardzo bardzo ryzykowne są to inwestycje i zasadniczo no w tym całym zamieszaniu, które ostatnio widzimy w ostatnich dniach, ja, ja bym zwrócił uwagę na jedno. My naprawdę wprowadźmy własne uregulacje, żebyśmy mogli nadzorować ten rynek. Nie mówię, że akurat pod ten przypadek, ale pod każdy następny, który może się wydarzyć. Pan Adam Ruciński, ekonomista firma BTFG był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Reklama. nowa super hybryda byd Atto 2dmi prosty sposób na oszczędną jazdę w mieście jeździsz na prądzie nawet 150 kilometrów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 O reklamie to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 15.30, Dorota Wojtalczek. zapraszam potężny atak Izraela na Liban. Celem była infrastruktura Hezbollahu, organizacji terrorystycznej. Wspierają Iran. Według izraelskich władz na celowniku były m.in. siedziba wywiadu i biura wykorzystywane do planowania ataków. Przed uderzeniem siły obronne Izraela wydały ostrzeżenie o konieczności ewakuacji ludności cywilnej. Libańskie Ministerstwo Zdrowia informuje, że w izraelskich atakach setki osób zginęły i zostały Ranne. Do izraelskiej ofensywy doszło kilkanaście godzin po ogłoszeniu rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jest akt oskarżenia w sprawie posła PiSu Krzysztofa Szczuckiego. Sprawa dotyczy lat, gdy kierował on rządowym centrum legislacji. Podczas kampanii wyborczej miał zatrudniać osoby, które nie świadczyły pracy na rzecz RCL-u, a działały w interesie jego kampanii, wyjaśnia były minister sprawiedliwości, senatorka O. Adam Bodnar.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 Polskim, polskim portom lotniczym nie grozi włoski scenariusz. Uspokajają władze spółki, która zarządza m.in. lotniskiem Chopina w Warszawie. Zapasy paliwa w stolicy wystarczą na kilka miesięcy. Tak zapewnia Adam Sanocki z zarządu PPL. Linie lotnicze z, z tamtego obszaru wykonują połączenia. Aczkolwiek sytuacja jest też dość dynamiczna i trzeba ją śledzić z dnia na dzień. To nie jest 100% połączeń. Część z nich jest anulowana, część z nich jest przekładana, ale się odbywają. W ostatnich dniach siedem włoskich lotnisk miało problemy z dostawą paliwa. Konieczne były reglamentacja, także wstrzymywanie tankowania samolotów. Na koniec zderzenie pociągu towarowego z ciągnikiem rolniczym. Do tego wypadku doszło na Podlasiu w miejscowości Poddubówek. Wstrzymany jest ruch na trasie kolejowej Suwałki Olecko. Jeżdżą tamtędy wyłącznie pociągi towarowe.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 Dzień w polskim radiu 24. I punktualnie godzina 15.33. Stan dnia. Izraelska armia y, kontynuuje ataki na Liban. My łączymy się z naszą korespondentką w Bejrucie Milena Rasitzechab z nami. Witaj Mileno, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy o tych wzmożonych atakach. Izraelska armia pisze o stu celach, które miały być rażone w Libanie i Izraelczycy też zapowiadają, że te ataki będą kontynuować. Jak to się ma do tego zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? Wraz zapowiedziom tych e, negocjatorów, czyli Pakistanu a, oraz Iranu, że e, Liban również będzie objęty zawieszeniem broni, nic takiego się nie wydarzyło. Cztery godziny po tym, jak, po, po tym, jak ogłoszono zawieszenie broni, a biuro premiera na powiedziało, że nie, nie, nie obejmuje ono Libanu. E, I kilka godzin później e, w Libanie... Jak mówię w władze Libano? Doszło do masakry, bo tak chyba trzeba nazwać to, co teraz się dzieje w mieście. Te dźwięki, które państwo słyszycie w tle to są karetki, które tutaj próbują rozwozić rannych, którzy ucierpieli w wyniku wybuchów ponad 100 ataków w ciągu 10 minut, przypuścił Izrael, na cały Liban, głównie właśnie na różne dzielnice Bejrutu, także na dzielnice w których dotychczas było, nic się większego nie działo, było dość bezpiecznie. To są to również te e, dzielnice, w których e, ukryli się e, mieszkańcy południowych dzielnic, którzy uciekali przed, e, przed wojną e, i którzy wypełniali to zalecenie Armii Izraelskiej, żeby... E, żeby mm opuścić właśnie Dachje, czyli te południowe przedmieścia, bo tam będą naloty. I te naloty rzeczywiście się odbywały. Teraz te naloty odbywają się tak, że w innych miejscach. Armia Izraelska twierdzi, że jej celem są bojownicy Bolachu, którzy również przenieśli się do innych części, na przykład właśnie Bejrutu. Ale te ataki następują w miejscach, które są gęsto zaludnione. To są budynki mieszkalne. Ja przed chwilą byłem około jednego z takich budynków, gdzie zginęło e, przynajmniej cztery osoby. E, to jest zwykły budynek mieszkalny w dzielnicy Baszura. E, mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, są dość przerażeni, dlatego że oni chyba trochę liczyli na to, że, e, że nawet jeśli nie nastąpi jakiś pokój, to chociaż będą mieli chwilę wytchnienia. Nic takiego nie nastąpiło, wręcz przeciwnie. E, dzisiejsze ataki na Bejru są najcięższymi atakami od początku wojny. Milena rashid Trzechap jest na miejscu w Bejrucie. Mileno, bardzo dziękuję za te relacje, za twoją pracę. Bądź bezpieczna tam na miejscu i do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Dzięki, do usłyszenia. Komentarz! Studio Polskiego Radia 24 pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych, autor kanału na portalu YouTube. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa i dziękuję wszystkim wspierającym moją działalność publicystyczną, bo dzięki nim mogę być pani i państwa gościem dzisiaj. Strząsające są te relacje z Bejrutu, z Libanu. Zastanawiam się, czy gdyby Chińczycy mieli tam jakiś interes, to... Ten ostrzał izraelski skończyłby się tak, jak rozpoczęło się zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No zakładam, że tutaj nawiązuje pani do tej wypowiedzi Donalda Trumpa, który powiedział, że za tym zawieszeniem broni stoją Chiny, które wywarły presję na e, Iran razem z Pakistanem. No, ale chyba też nie do końca skutecznie, bowiem trwają ataki dronowe również w Kuwejcie. E, to znaczy takie też nastąpiły po, e, po tym rozejmie dzisiaj rano. No ale rzeczywiście to, co dzieje się w Libanie, w Libanie południowym, to, to jakby tutaj nie współgra z tą atmosferą pewnej euforii, która ogarnęła no, wszystkich. A na pewno ulgi czy ulgi też w Azji Wschodniej, to nawet powiedziałbym, że euforii, mówię tu o rynkach finansowych, A. szczególnie w Korei Południowej, czy, o, czy w Japonii. Oni byli w bardzo ciężkiej sytuacji. Myślę, że Arabowie również odetchnęli z ulgą, bo byli atakowani przez Iran i nie za bardzo właściwie jak mieli się obronić tam, nawet z pomocą próbowali im przyjść Ukraińcy w ostatnich tygodniach. No ale już chwilę potem Benjamin Netanyahu powiedział, że ten rozejm nie dotyczy południowego Libanu. No i teraz mamy te, y -hmm. te, te Rozejm jest kruchy, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, bo ten dziesięciopunktowy plan Iranu nie do końca współgra z tym 15 punktowym planem amerykańskim, więc jeszcze tutaj wstrzymałbym się z tymi entuzjastycznymi no, reakcjami, czy z tym poczuciem ulgi, która chyba przyszła trochę za wcześnie. Te właściwe negocjacje mają się rozpocząć w piątek w Pakistanie, więc może to, co obserwujemy teraz, to jest tylko takie wyjściowe stanowisko do tych negocjacji. Ale wracając do tego, co dzieje się w Libanie, czy Izrael ostrzeliwując te cele u swojego sąsiada tak naprawdę pokazuje, co myśli o Stanach Zjednoczonych i prezydencie Donaldzie Trumpie, no bo to jest takie jawne wotum nieufności chyba wobec tego, co Amerykanie wypracowują. No myślę, że chyba wiemy, co myśli Izrael no. o tym konflikcie. Izrael po prostu realizuje swoją strategię I, i inna pewnie jest strategia Stanów Zjednoczonych, czy inny jest ten ta, ta jakby mapa konfliktu globalnego, gdzie rozmawiamy o cenach surowców, o globalnych konsekwencjach zablokowania, czy też zdestabilizowania tej części na Ormuz. No a Izrael ma swoją strategię, czyli trwałego wyeliminowania zagrożenia ze strony e, Iranu i jakby to kontynuuje. Zresztą no, zapowiadając to, że będzie to e, kontynuował i że tu żadnego rozejmu przynajmniej w południowym Libanie nie ma. Ale testuje pewnie cierpliwość w ten sposób swojego wielkiego sojusznika za oceanem. No ja już nie wiem, kto kogo testuje Aha. w tej relacji. Nie wiem, co zrobi Donald Trump w takim razie i czy czy wezwie Izrael do tego, żeby zaprzestał tych działań w południowym Libanie. No Izrael może powiedzieć, że ogranicza się do działań w strefie gazy, czy, czy do walki z Hezbollahem, czy tymi milicjami, czy ugrupowaniami proirańskimi w regionie. No ale z drugiej strony rzeczywiście to nie ułatwia tych rozmów i negocjacji, które za chwilę się zaczną, bo tu rozbieżności jest wiele między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. A Izrael działając w ten sposób, no też pewnie nie przyczynia się tutaj do, do jakby w, w wzmocnienia tych, tego, tego ewentualnego kruchego porozumienia, które zaistniało. No ale, no ale premier Netanyahu odpowiada przed swoimi wyborcami, realizuje swoją strategię, o której mówi wprost. No i jakby chyba nie, nie odpowiada tutaj przed, przed Białym Domem, czy przed wyborcami w Stanach Zjednoczonych. Co takiego wydarzyło się między wczorajszym wpisem prezydenta Trumpa o zlikwidowaniu cywilizacji irańskiej, a decyzją o zawieszeniu ognia o rozejmie między Stanami Zjednoczonymi, między Waszyngtonem a Teheranem? No, to jest myślę, że bardzo ciekawe pytanie. To, co wiemy, to to, że na godzinę i cztery minuty, zdaje się, przed upływem terminu tego ultimatum, które w Polsce kończyło się o drugiej w nocy, no jednak doszło do tego, do tego rozejmu i ogłosił to Donald Trump, no mówiąc o tym, że Dochodzi do rozejmu, nie będzie ataków ani z jednej, ani z drugiej strony i cieśnina Ormu zostanie odblokowana. No ale tutaj pytanie jest na jakich warunkach zostanie odblokowana, bo Iran rzeczywiście to obiecał, ale nadal trzeba kontaktować się z władzami Iranu. I te mówią o tym, że powrotu do, do takiej swobodnej żeglugi, jaka była przed wojną nie będzie, czy że teraz ona będzie wyglądać inaczej. I tutaj Iran proponuje nowy taryfikator. Nawet zaproponował udział Omanowi, który był neutralny jakby w tym konflikcie. Ale wykluczył na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie. Więc no teraz pytanie, jak to uzgodnią Amerykanie z Irańczykami. Sam Trump jeszcze przed drugą w nocy mówił o tym, że Amerykanie też chcieliby pobierać tam jakieś opłaty i mieć wpływ na to, kto przepływa przez tą cieśninę, więc to, jak sądzę, będzie przedmiotem rozmów. Kolejnym takim punktem, który chcą Irańczycy, o czym mówią wprost, jest już całkowite wycofanie się Amerykanu z Bliskiego Wschodu, czyli likwidacja tych wszystkich baz i uznanie właściwie mocarstwowego statusu Iranu. I na to nie sądzę, że i, i zgoda oczywiście jeszcze na wzbogacanie Uranu. No to są nieakceptowalne warunki, jak sądzę, i dla Stanów Zjednoczonych, a tym bardziej dla Izraela. Więc, więc no, ja myślę, że tu jeszcze bardzo y, y, wiele może nastąpić zwrotu w akcji przez te najbliższe dwa tygodnie w czasie tych rozmów w Pakistanie, które oczywiście są dyplomatycznym sukcesem samego Pakistanu, że on do tego tak. doprowadził, służąc jako, jako pośrednik, ale myślę, że to jest chyba raczej dopiero początek tego procesu, a nie, a nie koniec. No bo zastanawiamy się, kto na tym etapie jest zwycięzcą, kto jest na tym etapie przegranym tej wojny. Chyba możemy tylko rozpatrywać, kto przegrał bardziej, jeśli chodzi o tych głównych graczy, ale no, bezspornie największym zwycięzcą się jest Pakistan, który pan wspomniał, który będzie gospodarzem tych rozmów w piątek, tych negocjacji pokojowych, które się mają rozpocząć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Największym zwycięzcą pani redaktor to moim zdaniem jest Federacja Rosyjska. A to w związku z tymi pieniędzmi zarobionymi w czasie kryzysu energetycznego? Która prawda? zarabia i przedstawia się jako gołąbek pokoju, właśnie nawołując do dialogu, do rozmów i potępiając tutaj działania Stanów Zjednoczonych w regionie. I Rosjanie tu zyskują i wizerunkowo, i dyplomatycznie, no i finansowo. Więc mhm. myślę, że oni najbardziej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 Pakistańskiej z Bangladeszu, chociaż nie w takich ilościach jak wcześniej, no ale, ale z tym odcięciem odciśniony Ormus, Chiny budując ten miks taki energetyczny, bazując też trochę na oze, na własnej produkcji, trochę na własnych rezerwach, na dostawach z innych części świata, jednak to im się jakoś udało przetrwać przynajmniej te kilka tygodni. Nie, nie, nie zdradzali jakichś większych oznak kryzysu. To było krytyczne dla Europy i tragiczne wręcz dla Azji Wschodniej, dla Korei i Japonii. Więc niekoniecznie to działało tak, że, bo tu właśnie rozmawiamy o tym kto wygrał, kto przegrał, ale było wielu aktorów, którzy nie brali w tym udziału. Nawet nie chcieli, żeby doszło tam do tego konfliktu, a oni płacili za to dużą cenę. W tym między innymi wiele krajów europejskich też, tak? No tutaj Europa o tym nie decydowała, czy rozpoczynać tę operację, czy nie. A te koszty ponosiła i być może jeszcze będzie ponosić, bo to, bo to nie koniec, to się teraz jeszcze cały czas decyduje. Więc jeżeli patrzeć na to, kto jest tu, czy był wygranym do tej pory, no to była nim Rosja. Chiny oczywiście podobnie, no też prezentowały się jako kraj harmonijny, właśnie nawołujący do pokoju, to no, prezentowały się jako mocarstwo obliczalne, rozumne na tle Trumpa, no, który, którego tu przedstawiano. I to nawet już nie same Chiny, ale mam wrażenie, że zniecierpliwiona opinia publiczna w różnych krajach na świecie, jako człowieka takiego niezrównoważonego, szalonego, więc Chiny tu kontrastowo jakby to wygrywały. No i koncentrują się też na sobie, przede wszystkim pamiętajmy, bo Chiny się głównie, zresztą praktycznie w większości przypadków koncentrują na sobie i uznawały, że to jest okazja do tego, że na przykład żeby rozpocząć grę o taj i załatwić te sprawy, które ich najbardziej interesują, a Pekin z reguły najbardziej interesuje sytuacja wewnętrzna i, i, i, kwestia, i kwestia Tajwanu. I to już się zaczęło dziać. Jaki był realny udział yy, Chin? w tym procesie, który zakończył się rozejmem, zawieszeniem broni. Na ile te wpływy rosyjskie na Amerykanów, na Irańczyków były silne i rzeczywiście czy, czy Chińczycy tutaj są autorami tego no, sukcesu? No, no, tak twierdzi Donald Trump, ale Donald Trump różne rzeczy opowiadał i w, nie wiadomo, czy to nie jest jakaś strategia negocjacyjna, czy on może ma jakiś inny powód, żeby tak twierdzić. E, może, a może chce potem... Chińczyków dopieścić przed swoją wizytą majową? No może, może chce pokazać też, żeby na nich tak ogromną presję i że to jednak ich zabolało, że wcale tak doskonale nie zdywersyfikowali tych dostaw, jak ja tutaj twierdziłem kilka minut wcześniej w tej naszej rozmowie. No ale to chyba nie będzie miało akurat dla Chińczyków dużego znaczenia. Tak sądzę, bo widzę, że oni myślą o innych sprawach, czyli właśnie o Tajwanie i o swoim kolejnym pięcioletnim już piętnastym planie, gdzie chcą dosyć mocno wejść w przemysł, nowe technologie i oni się na tym głównie skupiają. A dlaczego tak Trump powiedział? Nawet nie wiem, czy to nie zadziałało paradoksalnie na korzyść Chińczyków, bo Trump mówiąc o tym, że Chińczycy stoją za tym rozejmem, mógł też zasugerować, czy niektórzy tak to interpretują, że Chiny były sprawcze, że wpłynęły na Iran i zrobiły to, to, czego nie był w stanie zrobić Trump przez cały miesiąc bombardując Iran i dekapitując też w pierwszej fazie jego przywództwo. A Chiny jednak to zrobiły, tak? więc pokazał, że Chiny są sprawcze. To, co zresztą wcześniej mówił Macron i Francja, że jeżeli mamy wypracować jako społeczność międzynarodową jakiś konsensus w Ciśnieniu, to jest to niemożliwe bez Chin. No więc może wysłał taki sygnał, że Chiny są sprawcze i że jemu to nie przeszkadza, że są sprawcze i że on jest w stanie właśnie z Chinami rozmawiać już w maju o, o jak to mówi Trump of the deal, o jakichś dealach, biznesach. Można by to i tak interpretować. No ale, ale jeszcze zaczekajmy. To będzie rzeczywiście bardzo ważne spotkanie w Pekinie w maju. Myślę, że kwestia Iranu, Ormus, Bliskiego Wschodu to będzie jedna z tych głównych kwestii, ale będą także inne, w tym między innymi Tajwan, a pewnie też i Ameryka Łacińska, Panama. No myślę, że si i Trump będą mieli o czym rozmawiać. To z pewnością. Jak ta wojna, która miejmy nadzieję się niedługo skończy definitywnie, wpłynęła na no i tak kruchą przecież równowagę w regionie, w regionie Bliskiego Wschodu i jeszcze węziej w Zatoce, bo to, co odróżniało tę wiosenną operację, która zakończyła się teraz zawieszeniem broni od tej z ubiegłego roku, z czerwca, to było to, że kraje Zatoki Perskiej, kraje arabskie zostały włączone, chcąc, nie chcąc w ten konflikt. No właśnie, tutaj mi się wydaje, żeby odpowiedzieć wyczerpująco na to pytanie, to musielibyśmy poznać los tych krajów arabskich, czyli sojuszników amerykańskich w regionie, którzy no rzeczywiście przyjęli sporo ciosów w tych ostatnich kilku tygodniach i nie byli w stanie się wybronić przed tymi atakami dronowymi też Iranu. Amerykanie szybko też pozbywali się tych zasobów, tych rakiet, które ściągali gdzieś tam z Korei i z całego świata. To także akurat było bardzo na rękę Chinom. Ta koncentracja czy to uwiązanie się takie strategiczne, jakbyśmy mogli powiedzieć Amerykanów, którzy musieli nie tylko walczyć z Iranem, ale bronić też swoich sojuszników arabskich w regionie, to nie do końca wychodziło. I teraz kluczowe będzie to, czy się porozumieją z Iranem w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni i na jakich warunkach? Bo Iran te warunki stawia jednak bardzo surowe, czyli mówi po prostu wychodzicie z Bliskiego Wschodu i zostawiacie ten region Iranowi. Teraz pytanie, co się stanie z krajami arabskimi? Mhm. Co zrobi Izrael w takiej sytuacji, gdyby Amerykanie się rzeczywiście wycofali? Ogłosili już się zwycięstwo, że tam Cieśnina ormus jest uwolniona, istnieje jakiś nowy taryfikator. Być może nawet jeszcze Iran się zgodzi na, jakieś, na jakąś partycypację Stanów Zjednoczonych w tym taryfikatorze i pobieranie jakiś opłat, w bym się nie zdziwił, no ale Arabowie zostaną, zostaną sami, a przecież wydali miliardy dolarów na zakup uzbrojenia i co teraz z nimi będzie, a Iran tutaj mówi o tym, że chce być hegemonem w regionie i o to teraz idzie, idzie gra. Jak będą wyglądały te negocjacje, które się w piątek rozpoczną? O czym będzie tam mowa? Kto będzie reprezentantem obu stron? Kto tam usiądzie do stołu? Jakie mogą być kulisy tego, co będzie się działo w Pakistanie? No, myślę, że pewnie i tak się niewiele dowiemy, jak to bywa w tego typu sytuacjach. No ale, ale kwestią podstawową będzie cieśnina Ormus i w jaki sposób ona będzie zarządzana, jakie będą tutaj zasady, kto będzie czerpał z tego korzyści, jaki tu się stworzy nowy układ, bo Iran powiedział, że powrotu do tego, co było już nie będzie. No więc pytanie, czy nie będzie powrotu do tego i jeżeli nie będzie, no to, to w jaki sposób ta cieśnina będzie zarządzana. Co dalej ze wzbogacaniem Uranu, bo na to się nie może zgodzić Izrael i co dalej z programem atomowym i w ogóle teraz pytanie, czy pojawi się tam społeczność międzynarodowa i kogo wyśleć, czy jakichś ekspertów, niezależnych obserwatorów, bo trzeba będzie zarządzać i Ciściną Ormus i pewnie tym programem atomowym. No i trzecia kwestia jest, co będzie z regionem, bo widzimy południowy Liban, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, walki tam trwają, potencjalnych ognisk jakby tego napięcia w regionie jest wiele, więc te konflikty mogą wybuchać w innych krajach, w Iraku, w Syrii, co dalej? No i, i, i to wydaje się, że będzie, to będą trzy główne punkty krytyczne. No mamy też zniszczoną infrastrukturę. Mówi się, że ona będzie długo odbudowywana. Jej koszt odbudowy to 25 miliardów dolarów, więc to jeszcze też będą pewnie jakieś zakłócenia na tych światowych rynkach dostaw ropy. No, nie, nie będzie to wcale tak łatwo wszystko uzgodnić, a razem, jak tutaj rzeczywiście mówimy, i tak jest kruchy i on może pęknąć w każdej chwili, więc możemy nawet nie dotrwać końca tych dwutygodniowych rozmów. Jay Vance, który jest na Węgrzech, mówił dzisiaj, że podobno w rozmowie takiej jeden na jeden z prezydentem Trumpem, Trump miał powiedzieć, że Irańczycy są lepszymi dyplomatami niż żołnierzami, no i mogło to pewnie ich urazić, ale w perspektywie mając negocjacje, to mogą się Amerykanie obawiać tego, jaki poziom tych rozmów mogą ich przeciwnicy prezentować? Ja myślę, że w, we współczesnym świecie już zatarła się ta granica między dyplomacją a, a wojskowością, bo przecież też mówi się o dyplomacji, że to jest że to jest po prostu wojna bez użycia, bez użycia zbroi, tak? Czy bez użycia wojska, więc wydaje mi się, że akurat Irańczycy no, dosyć tutaj okazali się wymagającym przeciwnikiem, bo przygotowali się na ten konflikt i tu było wiele elementów zaskoczenia i ta rozproszona obrona i mhm. niwelowanie ogromnej przewagi, jaką przecież Amerykanie posiadają w powietrzu dosyć prostymi metodami czy tymi tanimi dronami. To też trochę zmieniło pole walki w ogóle to jak myślimy o współczesnej wojnie, to co widzieliśmy na Ukrainie i to co widzieliśmy na Bliskim Wschodzie. I też fakt, że Ukraińcy się pojawili na tym, w tym konflikcie dysponując tymi zdolnościami po czterech latach walki z szachedami. E, więc no Iran pokazał, że jest jakoś tam przygotowany na ten, na ten konflikt, więc nie będzie to wcale tak łatwo. No i to widzimy już, bo Iranowi wystarczy to, że on nie przegra tej wojny, że utrzyma, nie wiem, rząd, jakąś sprawczość, zdolność sprawowania władzy. I to, że będzie dekapitowany, czy że będą, będzie wylaminowana cała flota, czy że nawet, że Trump że rzeczywiście by zniszczył te wszystkie mosty e, i elektrownie nawet, tak jak za. Powiadał, że, że, że Iran wróci do, do epoki kamienia łupanego, to i tak może to nie dać zwycięstwa, bo wystarczy Iranowi to, że się, że się utrzyma. I to jest tym, tym dużym problemem i wyzwaniem. Jak użyć tej przewagi militarnej, którą posiadają Stany Zjednoczone, do uzyskania jakichś efektów politycznych? No nie okazało się to takie proste przez hmm. ostatni miesiąc. No i tu widzimy, że jakby połączenie dyplomacji i, i militariów to nie jest takie proste jak w Excelu, że, że widzimy po prostu przewagę w liczbach i ona się jakby automatycznie przekłada na, na, na, na rezultaty polityczne. W czym kwita siła Iranu? Przecież kadrowo bardzo... Usztupleni, bardzo nadszarpnięci tymi bezpośrednimi atakami, i eliminacją poszczególnych najwyższych urzędników, ludzi, którzy mieli największe kompetencje do tego, żeby zarządzać, żeby dowodzić, żeby teraz prowadzić te rozmowy z Amerykanami. No, wydaje mi się, że no, rzeczywiście to, to, to trzeba przyznać, że Amerykanie dekapitowali czy eliminowali dużą część tego przywództwa w miarę rozwoju sytuacji i tego konfliktu. Co było taką przewagą Iranu? No, wydaje się to, że, że przygotował się na ten konflikt, zaplanował taką strategię, która z jego słabych stron pozwoliła, Uczynić pewne atuty i to chyba, że też Trump, myślę i Stany Zjednoczone obawiały się tej operacji lądowej, no bo od początku wiadomo, że Amerykanie nie mogą wyjść na ląd, bo nie ma przyzwolenia społecznego na to i Trump to zresztą obiecywał w, swoich, w swojej kampanii wyborczej. No i ogranicza się tylko do uderzeń z, z powietrza, no a w ten sposób nie można było spowodować, przynajmniej do tej pory to się nie udało, zmian władz w Iranie i to chyba było, czy groźba konsekwencji wejścia na ląd była, była tą groźbą, która tutaj najbardziej działała na korzyść Iranu. Pan Radosław PFL, ekspert do spraw międzynarodowych, autor kanału na YouTube był z nami. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę podsumowującą te bardzo skomplikowane relacje i wydarzenia, które dzieją się na naszych, na naszych oczach, na Bliskim Wschodzie. Dziękuję bardzo. I doświadczenie, i intuicja podpowiada mi, że tematy bliskowschodnie wrócą także w popołudniowym programie Polskiego Radia Skąd 24. Mi Maria Furdyna, w dzień studium. dobry. Dzień dobry i Paweł Proszę Pawłowski. bardzo, ten sam Witam skład, dzień dobry. Co, co wczoraj. E, tak, no bo Zgadza podobno się. zwycięskich składów się nie zmienia. Tak. E, Uśmiechamy się ale do tego. Ale jak w którzy... zupełnie innym nastroju spotykamy się dziś, bo wczoraj tak. tak patrzyliśmy na ten wpis, że cała irańska cywilizacja zginie, a tu się okazuje, nie wiem jak wy, ja się położyłam po północy, obudziłam się po siódmej pierwsze, co sprawdzam. O, Oczywiście. Zawieszenie zawieszenie broni na dwa tygodnie, no ale wiele pytań oczywiście pozostaje i myślę, że będziemy kontynuować ten temat na pewno, ale mam takie wrażenie, że ten wtorek poświąteczny był delikatny, mhm. jeżeli chodzi o polską politykę, a dzisiaj już się rozkręca, bo i Trybunał całego. Konstytucyjny i wracają kryptowaluty. To ja może powiem inaczej. No właśnie, nie. nie wiem, czy pani obecne tutaj w studii oraz nasz gość, a także państwo przy radiodbiornikach lubią gimnastykę, zwłaszcza fikołki. Ja mam tutaj na. Na myśli fikołki prawnicze, bo mam wrażenie, że to, co zaplanowano na jutro, może być poniekąd prawniczym fikołkiem, czyli hmm. ślubowanie, na które sędziowie zapraszają prezydenta. Będę pytał o to y, polityków. Jak politycy, w tym razem koalicji rządzącej, na to patrzą, a moimi gośćmi będą Adam Gomoła z Polski 2050 oraz Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To nie fikołki, to salto. Hmm. To ja jeszcze na koniec, bo żeby nie było tak poważnie. Hmm. W regionach dzisiaj bardzo e, fajny temat. Zajrzymy do Rakowa, hejnaliści z Wieży Mariackiej otrzymali osiem nowych trąbek. Słyszałam. Będziemy się, No właśnie, Ach, będziemy się... Hejnaliści tej, i trąbiści. Dokładnie. Będziemy mm. się tej sprawie przyglądać. Mm, I przysłuchiwać. I przysłuchiwać. Maria Furdyna, Paweł Pawłowski zostają z Państwem. Ja się nazywam Ewa Wasążniki. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzonych czas. Do usłyszenia. Klammer.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 Autopromocja.